Dobry wieczór Cześć To my tak dzisiaj chcielibyśmy odcinek numer 4 nagrać Gómer Tak? Tak I co będziemy mówić dzisiaj? No właśnie nie wiem, bo zaczęliśmy wtedy mówić o tej zimie, jak wracaliśmy z A to tutaj. tak, to wrzucę gdzieś tam bo zima, mamy atak zimy. Chyba, że powiemy teraz wystarczająco dużo ataku zimy. Co to jeszcze dużo mówić? No zimno, biało, ciemno. No ciemno, bo jest noc. No ale ogólnie się już z 16 robi ciemno, więc... Jak co roku? Hello. Dzień dobry. <słuch> o, czepiasz się. No, ogólnie, wczoraj się nie dało po prostu żyć. Właściwie nie, przed. Nie, wczoraj dobrze. Bo dzisiaj jest czwartek. Nie, dzisiaj po pczulku, Chociaż gdzieś podobno i tak tramwaje stały, więc. Nie, dzisiaj faktycznie. było okej, okay, ale wczoraj, to co się działo wczoraj w Krakowie, to po prostu była masakra. Dzisiaj można było jeździć za Afrika komunikacją. Miejską. Tak, tak. Wszystkie kasowniki były zablokowane. Tu kierowcy nie sprzedawali biletów. Ale ci te osoby takie jak ja, co mają kartę KKM miską, to i tak co za różnica? No, wiesz, ale populizm musi być. Prezydent miasta, Majchrowski. Tak. A... Czy no dla tych, którzy jeżdżą akurat na biletach, no to mogę skorzystać i sobie dzisiaj bardziej pojeść. No dobra, ale ile osób jeździ na biletach w Krakowie? Dużo, chyba, że tacy to tylko czasu do czasu gdzieś się mają przejechać. No dokładnie. A tacy, którzy codziennie rządzicie do pracy czy do szkoły, no to raczej już mają karty wykupione. Więc ja myślę, bo... że to było wliczone w koszty, że to będą nieduże straty jednak finansowe no, z powodu czegoś takiego. Dokładnie. Bo ja nie wiem, ale tak strzelam, że 30% może ludzi, którzy jeżdżą, może nawet mniej, to jeżdżą na biletach. No, a reszta ma kartę, bo jest wygodniej. Przecież kto by pamiętał, jakby się tak Cały czas jak ja przysiadał, jeździł tyle po całym Krakowie, to bym się chciało okasować bilety. Nie pamiętał nawet o tym. Więc co tu mówić? Nie, no to, to fakt. Um, najgorsze było wczoraj, bo dzisiaj to już spoko, ale wczoraj przystanki, komunikacją, które przejeżdżamy normalnie w 10 minut, to jechało się około pół godziny, jak nie więcej. No. I to w takich warunkach, bo te tramwaje i autobusy jeździły bardzo rzadko, więc jeździły mega przepełnione. Hmm. I tramwaje, i autobusy. Więc po prostu komfort podróżowania wczoraj był bardzo niski, można tak powiedzieć. No i tylko cały czas słyszać było karetki, które jeździły. O tak, to po całym mieście, to no fakt. Dobrze, ale żeby nie było tak mm, cały czas pesymistycznie, to chcielibyśmy Wam zareklamować pewną stronę. Właściwie dwie strony. Pierwszą stronę, jaką zareklamujemy, to zareklamujemy poprzez jingle, który nastąpi właśnie tutaj. Jeszcze Polska! Odnowionej, demokratycznej, rzeczy Nie wytrzymam tego wszystkiego. Za dużo telewizji. Idź na odwyk www.odwyk.com O Bogu po ludzku Słowiek nie szturek, wszystko wytrzyma No, mam nadzieję, że się podobało <głosy> Jeżeli się nie podobało, to zastrzeżenia do Martyna Lechowicza Czyli tego, który tego jingle zrobił, mam nadzieję Tą zajawkę jingle. Tego, który nie cierpi zimnie i zimna No tak jak moja żona zresztą <głosy> <głosy> I... Yy, przydałoby się, żeby zrobił jakieś nowe zajawki, ale to już yy, może kiedyś to zrobi a druga strona, jaką chcielibyśmy zareklamować i pogadać trochę o niej to maturatobzdura.tv świetne jutro o 10 będzie nowy odcinek tam yy, bardzo ciekawy projekt dlatego, że my Polacy uważamy się za takich wielkich mądrali Znawców w każdej dziedzinie. No, no. Wszystko wiemy. I śmiejemy się z Amerykanów i innych, że oni nie wiedzą niczego. No więc pewien człowiek z Gdańska bodajże. No tak, z Gdańska. bo było na, w, w Gdańsku wszystko, na tym pod Neptunem. Większość. Postanowił udowodnić, że matura to bzdura. No ja mu się raczej udało. I zadaje proste pytania z różnych e, dziedzinach wiedzy. Z biologii, z fizyki. No na razie było 6 odcinków. W każdy historii. odcinek jest o innej dziedzinie. Ostatni był wos. No i. No, wszystkie te odcinki pokazują na jak niskim poziomie wiedzy jesteśmy. E, A czy jesteśmy? No jest. Jak można nie wiedzieć, nie. jak się nazywa obecny prezydent, no? No można nie wiedzieć. E, Dużo rzeczy można tam nie wiedzieć. Tam było dużo takich, bardzo prostych rzeczy. Co jeszcze było Już takiego? Nie pamiętam. Głównie mi to się zapamiętało. Gdzie jest, e, Pytanie do chłopaka, gdzie jest potylica, on patrzy sobie na brzuch. No to to było tak z anatomii człowieka. No bo była biologia i anatomia I czym, człowieka. I to, jak się nazywa środkowa część oka? Takie czarne, małe. No. To w odpowiedzi, że to soczewka. Tak. E, mamy cztery przegrody nosowe. A tak, to było świetne. I wiele takich innych rzeczy możecie sobie wysłuchać właśnie na matura .pl, nie, niepl, przepraszam, TV, TV to Matura tobzdura pisane to razem. Kropka TV No, po polecamy tą stronę. Właściwie to tyle chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Chcieliśmy po prostu, żeby w miarę regularnie pojawiały się odcinki. No, chyba takie najważniejsze rzeczy. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie lubią tak jak ja zimy. Trzymajmy się jakoś razem. Miejmy nadzieję, że jakoś szybko przyleci ta zima. I żyjmy tym wyobrażeniem o wiośnie i lecie. Jak jest ciepło, a nie jak jest tak zimno i człowiek nie może odzłapać oddechu, bo jak wczoraj wiatr i śnieg i po prostu zatykało, nie jak szłam. To będzie zdecydowanie bardzo krótki odcinek. Ale będą dwa bonusy. Dołączę do tego to, co mówiliśmy wczoraj? W autobusie? W, tra w, autobusie, w tramwaj. W autobusie do domu jechaliśmy półtorej godziny. Wow. To na pewno było w autobusie? Tak. nie w tramwaj? Nie, w autobusie siedzi e, w, śro w, środ w środku komunikacji miejskiej. Jest nawet nagrane ze tak? 179 linii. Dobrze, dobrze. No, no może skoro moja żona tak stwierdzi pewnie ma rację, bo ona ma lepszą pamięć ode mnie, bo ja mam świetną pamięć, naprawdę genialną, tylko strasznie krótką. <laughs> I Dołączę mhm. też dla Was. Yy... Nagrałem o, jak się wkurzałem, kiedy wyszedłem właśnie po pierwszym ataku zimy, nagrałem tam chyba za dwie minuty, jak się wyżywałem na przystanku ze wszystkich, tak. tak o, to nawet, nawet ja nie, słysza... nie wiem. Właśnie mnie teraz widział zdziwiony min. Fajnie, to musisz mi dopuścić teraz. No to puszczę Ci też dwie minutki. To... Nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Tak, żeby trochę wydłużyć, bo jak widzę, no, nagraliśmy 7 minut. No tak, żeby tak dobić do 15, a nie będzie 15. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że będziecie słuchać. Yy, wy wszyscy cztery osoby. No, może akurat będzie coś na zimy. sam raz do słuchania. Mhm. No to na razie. Na razie. Dobra. Znajdziemy, Witamy. Znajdujemy się teraz... W... autobusie linii 179. Jesteśmy A. na rondzie matecznego, czy Rondzie matecznym, różnie tym mówią. Matecznego, no matecznego, no nie ważne. Jak ktoś jest z Krakowa, to wie o co. No. Za oknem śnieg. Śniudzyca. No, ja właśnie się bawię teraz zamarzniętym tym, kawałkami. Ja, na ogólnie dzisiaj jeżdżenie po Krakowie to jest tragedia. No tak, jeden przystanek siedzi jedzie po 25 minut, czyli taka mała odległość, no ile jeden przystanek jest? Nie wiem, kilometr maksymalnie nie no nie ma, no. pół kilometra. Ja żeby było szybciej, to już po tym jak udało mi się w końcu wysiąść z tramwaju, w którym były takie jazdy, że po prostu masakra, na kobieta mówi, że mdleje, facet po mnie depta, jakby mnie w ogóle nie było, otwiera okno, że prawie że wywiało mi z tego, z tramwaju kierowca, który cały czas mówi, że proszę nie wsiadać, bo tramwaj jest już... Czekamy. Aha, tramwaj już jest pełny i nikt nie wsiądzie. Jak ktoś na hama się pcha i powiedział kierowca, że nie pojedzie, będziemy stać. Otwarte drzwi, bo fotokomórka nie zadziałała, jak ktoś tam stoi, no, nie zamknął. Boks, właśnie boksujemy, nie mogliśmy wyjechać z przystanku. No, więc jest cudownie po prostu. Jeszcze jakiś koleś, który krzyczał, że e, następny przystanek nazywa się Betlejem, zapraszamy, w ogóle dar się pod nas, cały tramwaj. Ludzie się już nie wiedzieli, czy mają się śmiać, czy płakać. No, a już mamy po zachodzie słońca, więc już mamy Hanukę. Hanukę się dzisiaj zaczęła. Ja, Paliśmy świece. yeah no ale powinniśmy wieczorem zapalić tak w ogóle, ale to, poprawimy się jutro. No, jutro dokładnie. Jutro dwie. Tak, jutro dwie. Jak dobrze policzyłem, to potrzebujemy 36 świec o, fajnie, fajnie. Cudownie. Może być problem. No, ale... Nie, no jakieś tam jeszcze zapasy mam gdzieś ukryte. Damy radę. No, w każdym bądź razie jest tragedia. I jak ktoś jeszcze mi powie, że lubi śnieg, to jako palny w łeb. Ja lubię śnieg. Bum. Już dostał. Nie, śnieg jest fajny, tylko dzisiaj naprawdę strasznie pada. Z tego śniegu mnóstwo, no, naprawdę mnóstwo. No może śnieg jest fajny, jak się, nie wiem, jest gdzieś w górach i się chce, nie wiem, po, posusować na nartach czy na coś, ale w mieście, jak tak pada, paraliż po prostu totalny. Nie można nigdzie dojechać niczym. Wszędzie jest się spóźnionym i jest w ogóle do dupy. Ale nie, nie jest tak źle, poza tym, że są przepełnione wszystkie autobusy, wszystkie tramwaje. Które nie jeżdżą na przykład pół godziny, potem nagle wszyscy chcą siąść do jednego. Autobusy jeżdżą z prędkością 10 km na godzinę jak się rozbędą z górki. No, więc jest ogólnie cudownie. Ja się patrzę sobie tam za oknem, a teraz nic nie widzę i tak... No, ale pada to No, więc jednym słowem jest super, a jak się idzie na piechotę, bo już jakby wysiadam z tramwaju, stwierdziłam, że pójdę sobie czy przystanki z buta, nie, było całkiem niby fajnie, tylko że tak we znaczy, mnie, zdecydowanie że... Zdecydowanie szybciej się chodzi w Tak, szybciej się chodzi, zjedzie. tylko że jak ktoś ma problem, tak jak ja na przykład z oddychaniem, jak wieje wiatr, to ma wielki problem, bo wydaje się, że się człowiek dusi i padnie zaraz trupem. Chyba e, nie jest aż tak źle. Jest. Nawet nie wiedziałeś, jak ja się No żyje widać, że wreszcie no, Nie widać. Dobrze, a ty mnie widzisz. No i nie mnie słyszą. <laughs> nie tak się zastanawiam. Czy w nocy służby miejskie zajmą się odśnieżeniem tego, w jakiś sposób doprowadzeniem do stanu To Na pewno ruch się zmniejszy. Czy się ktoś za to weźmie? Jak myślisz? Nie wiem, obawiam się, że może nie znowu będzie rano problem, żeby gdziekolwiek dojechać. Bo nic nie będzie jechało. No, to tak jakby ktoś, ktoś kto zna w tym momencie, jak się jedzie od ronda matecznego jeden przystanek z strony Bonarki, to właśnie udało nam się przejechać w tym momencie jeden przystanek. A ile mamy? Czy minuty pół roku? Znaczy, no zaczęliśmy nagrywać, jak staliśmy na przystanku, to było 4 minuty temu. Hmm. No to i tak 4 minuty jeden przystanek to nie jest źle. No to gra. jest źle, bo 25, ten, przystan no. ten przystanek jedzie się normalnie 20 sekund. Aha. Pół minuty. Spoko. Więc no, chyba nie jest aż tak dobrze. W ogóle dzisiaj będziemy mówić o zimie sobie. Od razu przepraszam, będę cały czas narzekać, bo nienawidzę zimy. Jestem chora. No, i będziemy mówić jeszcze o takiej fajnej stronie, ale to później, bo to będziemy w domu nagrywać. To pewnie dołączymy jakoś też sobie, no bo to taka relacja... Z... Powiedzcie mi, co jest ciekawego zimie? w mieście? Do mieście, dupy. Nie. Wszyscy są poubierani. Ja już nie wiem, co na siebie ubierać. Wyglądam jako mało Wszystko ubieram, byle by było. A to na później, jak która będziemy spokojnie nagrywać. No. Teraz możemy jedynie powiedzieć, jak to wygląda tutaj z pozycji um, pasażera. pasażera, tak. Komunikacji Miejskiej w Krakowie. MPK. I za co my płacimy miesięcznie? No. Nie ja wiem. Rara rara. No nie, no wiesz. wiesz, wiesz wiemy, że MPK ma odśnieżyć wszystkie drogi. Ale drogi są bielutkie. Śniegu jest pełno. No, Można się rzucać, taplać. Wrzucacie w śniega. No nie, życiu. Dobra, wiem, że tyle nam teraz wystarczy, a no resztę będziemy dogrywać to. w domu. Na razie.